Tak. Halo, halo. Tak. Wszystko... dobrze mnie słychać, tak? Rozumiem? Dobrze, bo Artur Alkoholik Warszawa. O, grupa macierzysta Kredytowa 4. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Nie korzystam z Discorda, dlatego tak, tak troszkę mi to opornie, szło, no ale z Bożą pomocą. Dałem sobie radę. Pojawił, pojawił się niepokój właśnie w takich sytuacjach jak. Ja, jak czegoś nie potrafię, to tak na początek, no zobaczę, co tu, co tu czym się mogę podzielić. Zanim powiem tam sobie króciutko o sobie. 25 lat jestem we wspólnocie, a od 34 miesięcy dostałem dar pra takiej trzeźwości, uważam prawdziwej. Poczułem działanie Boga w moim życiu. Nie, mówią, że nie, nie, tak myślałem, że nie mnie to oceniać, ale, ale doświadczyłem duchowego doświadczenia, czy duchowego przebudzenia. Poczułem działanie, tak jak mówię, poczułem działanie Boga, w którego nigdy nie wierzyłem. Po prostu w jednej sekundzie została mi odebrana obsesja picia i czpania, gdy poprosiłem czwartego sponsora o, o program i, i wszystko stało się łatwe, i życie stało się łatwe, i program stał się łatwy. I wy... No nie wiem, dzisiaj robię to precyzyjnie, tak jak potrafię, staram się stosować te zasady bardzo, no mam tego działania dużo, chociaż to w ogóle, to nie jest moje, robię rzeczy takie, których nigdy w życiu bym nie robił, nawet we wspólnocie. Wyjazdy, wiecie, jakieś, jakieś. jestem koordynatorem różnych, różnych, różnych spotkań, łącznikiem, ale się śmieję, bo ża żadnej z tych służb bym sam nie wybrał. <śmiech> Oczywiście mam też służby na grupach, bo, bo to wynika z mojego obowiązku, teraz, teraz jakby chcę to oddawać już na, na wyższych poziomach, na intergrupie, a nawet jest sugestia, że że na poziomie regionu, gdzieś tam mój przyjaciel szuka zastępcy, rzecznika. Dzisiaj też mam wdzięczność, że mogę oddawać to, co, co, co dostałem za darmo. Nie dyskutuję, wiecie, pierwsze, jak, jak, mnie, jak mnie proszą gdzieś tam o, o, o, o udział w tym działaniu, bo, bo nie mówię nawet, że o pomoc, bo ja nikomu nie mogę pomóc. Sam siebie, nawet sobie, ale mogę być narzędziem w rękach Boga. To, to, ja dzisiaj już nie odmawiam, wiecie, i przez te śmieję się, bo przez te trzy lata już nie, no jeszcze nie całe odmówiłem tylko raz, jak, jak przyjaciel zadzwonił ze Szczecina, bym się nie podzielił doświadczeniem i ja mówię bardzo chętnie, ale mówię online, a on mówi nie, nie, no na żywo. <grym> I, mu, I po prostu Bóg przywraca mi pocztalność i powiedziałem, wiesz, to ja to przemyślę, porozmawiam ze sponsorem, zadzwoniłem do niego i mówię słuchaj, dzisiaj, dzisiaj nie jestem tak uduchowiony jeszcze, żeby spędzić 20 godzin w pociągu, żeby pół godziny z pikerką się podzielić. Myślę, że, że znajdziecie kogoś godniejszego ode mnie może kiedyś, ale na przykład jak trzeba jechać 500 km do zakładów karnych, to, to, to, to nie odmawiam. Wtedy działamy w tej braterskiej harmonii akcji. Tyle może, bo żeby tu nie wyszło, że, że jakąś tutaj laukkę sobie chcę zbudować. No, no na temat ósmego kroku może zaczniemy. Też, też takie, no bo, bo gdzieś na grupy chodzę, gdzie pracujemy, na Wielkiej Księdze, mówimy o, o krokach tego kroku, nie da się jakby robić w oderwaniu o, od żadnych innych. Dzisiaj tematem jest ósmy krok, ale jakby to właśnie on nie na darmo jest ósmy, chociaż Wielkiej Księdze, przy czwartym kroku jest o nim mowa dwa razy. Raz przy czwartym i, i, i przy ósmym, że że listę, że zrobiliśmy listę osób, którą skrzywdziliśmy przy inwenturze moralnej. To jest w dwóch miejscach i, i Bill też pisze. Zrobiłem z EBIM, czyli ze swoim sponsorem pierwszym, który, który pierwszy raz przekazał mu program, wtedy jeszcze grup oksfordzkich, to jest, to jest w historii Billa Zrobiliśmy, zrobiłem listę osób, których które, które czułem urazy i które skrzywdziłem. Miałem więcej, jak miałem poprosić ich o zobaczenie, o zadośćuczynienie, miałem więcej ich nie krytykować. To tak mniej więcej z głowy teraz cytuję. Także tak to, tak to wyglądało. I powiem wam, że... No co, jak ja gdzieś, ja, ja myślę, że, bo tu, tu, tu się odniosę do tego, że u mnie, ja kilka razy program robiłem, czyli stawiałem kroki. Tak, przeczytałem księg, wielką księgę ze sponsorem, postawiłem 12 kroków, ale, ale byłem w swojej głowie i, i, i to taki był troszkę mój program, wiecie, i, i on nie działał. Działał tylko przed chwilę, to chyba podobnie jak, jak się na wiedzy, na wiedzy człowiek skupia i, i kończy terapię, chodzi na terapię, jest wszystko fajnie, a później nie wie jak żyć, no. To ja, ja miałem podobnie, wiecie, niby miałem tutaj narzędzia, a, ale głowa, głowa jest moim największym przeciwnikiem i, i, i strasznie mi przeszkadzała, bo ja miałem du, dużo ważniejszych rzeczy. Dzisiaj się z tego śmieję, dzisiaj też mam wdzięczność za wszystko, co mnie w życiu spotkało, za te moje upadki i, i, i te cierpienia, bo, bo to mnie doprowadziło do, do tego miejsca, w którym jestem. Dzisiaj mam takie życie, jakiego nigdy nie miałem, w głębokiej wdzięczności a, a, i, i, i spokoju ducha, nie ma lęków. To jest to powierzenie i uporządkowanie swoje, swojego życia, właśnie któremu, też, któremu służy też ten krok ósmy. Tak? Mam tu napisane, jak pracowałem ze sponsorem, Pierwsze trzy kroki to pogodzenie się z Bogiem. No ja z Bogiem się nie godziłem, bo ja w Niego nigdy nie wierzyłem. Nie będę tu mówił też o wszystkich, ale króciutko, wiecie, żeby to jakoś oddać. Pojednanie z Bogiem, kroki cztery, siedem, pojednanie z sobą. Ja myślę też, no tu osiem, dziewięć z innymi. Ja myślę, że w kroku, właśnie w kroku czwartym to już jest, to już jest proces wybaczania. I, I bez tego w ogóle uważam, że ten program nie działa. Nie? To znaczy, jak nie wybaczę innym, to nie potrafię wybaczyć sobie, to jest takie dla mnie, ja nie jestem, ja nie wyznaję żadnej religii, też chciałbym powiedzieć, bo to też takie może jest istotne i, i nie przynależę do żadnych takich, nie wiem, no, organizacji tego typu, ale dzisiaj fakt istnienia Boga jest dla mnie najważniejszym faktem. Pewnie, oczywiście program ma takie wartości głęboko chrześcijańskie, może, może ponadczasowe i, i to jest to takie dla mnie, y, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, no. I w czwartym kroku ja, ja, ja wybaczam i wtedy, wtedy jakby widzę to, to, tą czystość, ale ta lista jest powiązana ze sobą. To, co powiedziałem, to w trzech miejscach Wielkiej Księdze o tym jest. I, i, i tu jakby to, to pojednanie z innymi, no. Zrobiłem swój obrachunek, zobaczyłem, co się dzieje, co, co te urazy ze mną, ze mną robią i te moje lęki, ale też, też tutaj mam się pogodzić z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. I, I mam takie doświadczenie, no ja jakby problemu nie miałem, ale, ale też takie krzywdy, krzywdy takie niektóre właśnie duchowe bardziej, by, często są takie niewidoczne. Myślę, że może Bóg mnie tak do tego przygotowywał, że tyle lat jakby tu i, i czytał, bo ja lubiłem czytać literaturę, tam już dawno przeczytałem, myślałem, że tego wyzdrowieje, plus mitingi, wytrzeźwieje, nie dało rady. Ale to, to widocznie ten Bóg mnie tak formował. Dużo doświadczeń takich amerykańskich weteranów, czeka Chamberlain'a, taka legenda amerykańska, już wieloletnie żyje, Boba, Boba, Boba Deryla, który po świecie jeździ z spikerkami, pewnie niektórym z was jest znany i, i, i jakby też to z, tego, z, tego, z tego korzystam. Ale tu wracając do tego, do tego kroku ósmego właśnie mówię, że no niektóre te krzywdy były widoczne, tak? że, że zdradzałem, kradłem, nie wiem, biłem, oszukiwałem tak tak tak jawnie, ale mówię tu jeszcze takie, takie te subtelne się kłaniają krzywdy. Na przykład, że mam urazę do ludzi i Mam też takie doświadczenie, że zadzwonił do mnie chłopak, sponsor kazał mu dodzwonić do, do alkoholików, bo, bo, bo miał tylko 10 uraz, <śmiech> nie, przepraszam, nie 10 uraz, tylko, tylko 10 uczynień. I to jest też, też w literaturze tu opisane, że czasami niektórym trzeba pokazać, że, że jednak byli krzywdzicielami, a, a nie byli bardzo skrzywdzeni i, i nikogo nie skrzywdzili, oprócz tego, że pili alkohol, wiecie. I on tak mu, A ja mówię do niego, on mówi, a ja nie mam jakby tutaj, ja nie widzę więcej osób, które skrzywdziłem, a ja mówię, a w liście czwartego kroku ile zapisałeś? on mówi, 144 osoby. To mówię, to przepisz tą listę do, do kroku ósmego I, i jakby będziesz miał już z głowy, no I, i chłop parę godzin nie mógł tego przetrawić, później zadzwonił i podziękował. No. I dla mnie tak to działa i dla mnie to jest takie precyzyjne działanie tu w tym kroku, żeby, żeby właśnie tutaj jakby no całkowicie pojednać się z ludźmi i też moje doświadczenie jest takie, że że takie, takie właśnie takie te uczynienia są dla mnie, bo to mówię troszkę o dziesiątym kroku, ale, ale też o tej liście, wiecie, no, żebym precyzyjnie on zrobił i to, to, to, to, co mówię, że takie były dla mnie sub, subtelności, żeby tutaj tego swojego ego nie wkładać, że ktoś mi coś zrobił, tylko ja mam tutaj posprzątać swoje podwórko i, i, i to zobaczyłem właśnie w czwartym kroku i, i uczynić, że ja, że ja do człowieka mam urazę, chodzę i obgoduję mam takie sytuacje w życiu, że, że teraz no już ta, ta znajomość troszkę się zakończyła, ale może dla, też dlatego, że urażę złapałem do człowieka, ale wcześniej udawałem, że jest wszystko fajnie, uśmiechnięty, to, to, to i powiem wam, że to, to, to, to, to było dla mnie takie naj, najtrudniejsze, no. że jednak on jest na tej mojej liście osób, które skrzywdziłem, a uważałem, że mnie okradł, że biznes nie taki, jeszcze do tego on dużo pieniędzy zarabia w takim biznesie samochodowym, który kiedyś wspólnie mieliśmy robić i tu pewnie to moje ego tym kieruje, no ja mam jak, jak tego nie posprzątam, to będzie słabo ze mną. Też takie... No, też no, to do ósmego, bo nie chcę, nie chcę rozkładać go na ósmy i dziewiąty, bo, bo, bo, bo nie ten czas, no, chociaż one się zdecydowanie ze sobą łączą. Mogę też powiedzieć, że jak przyszła ta gotowość taka, ale na tym fundamencie, to to, że to ten Bóg jakkolwiek go nie pojmuje, mnie prowadzi i, i, i dba o wszystkie moje potrzeby, to, to, to, to, to przyszła taka właśnie gotowość do, do, do programu, do do właśnie działania jakby, zrobienia rzeczy, to też nie gotowość, to pewnie dar, rzeczy, które kiedyś nie mogłem, nie byłem w stanie robić w ogóle. I powiem wam już na, może na koniec tego tego tej mojej opowiastki o tym, o tym kroku ósmym, że, że sama gotowość przyszła, to, to ja już jak to napisałem, to, to ja miałem gotowość wszystkim zadośćuczynić z tej listy. Jeszcze, no, i, I to już daje, to już daje, daje taki duży, duży spokój wewnętrzny, wiecie. Oczywiście za tym ma działanie, bo to jest program działania. Też jeszcze dla mnie no takie też dla mnie takie było, no to już, już podzielę się, jak ktoś tego, tego kroku nie stawiał, ta, ta, ta rubryka, żeby wejść w buty tej ofiary. No, widzę też, że ludzie mają tej osoby przede mnie skrzywdzonej, że mają z tym problemy. U mnie to było, I, i też, no ja przekazuję ten program Mam tych bożych podopiecznych I, i, i niektóre to takie zdawkowo takie piszą no ludzie może tego, może, może dlatego że ja też jakby to więcej razy to robiłem, to może to przyszło jakieś takie doświadczenie, ale no, okradłem kogoś. No, smutek tam, a ja mówię, człowieku. Jakby mnie ktoś okradł, to czuł złość, wściekłość, nienawiść chęć zemsty nie wiem, no bym pewnie myślał, żeby głowę rozbić człowiekowi, to u mnie to tak, może nie każdy tak myśli, ale też żal, zdziwienie, na przykład jak mnie przyjaciel okradł. takie no niedowierzanie, czyli to, to jest ta maga, cała gama tych uczuć i, i też tego trzeba szukać, właśnie to, to przynajmniej u mnie tak było i wtedy jakby no tak to, wiem, że, że, że też czułem te krzywdy, czułem te krzywdy, które wyrządzałem. Też już nie będę mówił, no nie chcę do tego dziewiątego przechodzić, bo też takie, ale króciutko miałem takie doświadczenie, że jak po swojemu programu robiłem, też po, po, poleciałem, poleciałem z tymi dziewiątkami, a, a tym razem jakby jeszcze czułem, że muszę to zrobić inaczej w pokorze i, i, i na innych zasadach, ale to już jest temat na, na, i na, na krok dziewiąty. No i do dwunastej tradycji też chciałem, do, to, przepraszam, do ósmej tradycji chciałem krótko, tak, działalność we wspólnocie, a na zawsze powinna zostać honorowa. Dopuszcza się jednak zatrudnienie niezbędnych pracowników, pracowników w służbach AA. No co wiecie, no jestem kupę lat w tym AA i widziałem, że, że, że jest BSK, że tam są ludzie na etacie, tak? Ale jakby też myślałem, że wszystkie inne rzeczy to, to po, po, po powinno, powinno się robić honorowo. Nie wiem, na przykład yy, PIK, czyli punkt informacji pik, pik, pik I, i nazwę znam, a nie potrafię wam skrót rozwinąć do końca punkt informacyjny że, że na przykład alkoholicy muszą to robić honorowo za darmo i, i jeszcze, jeszcze się z tego cieszyć, wiecie i to dzisiaj po latach wiem, że z literatury to też jest opisane, że, że pracownik jest go, jeżeli ktoś jest murarzem czy malarzem to powinien mieć, być opłacony tak jak malarz normalnie, jakby, jakby mieszkanie komuś malował, czy, czy biuro to że, to, że to nie upoważnia w ogóle do jakiegoś świadczenia na, na, w ten sposób na rzecz wspólnoty. Też jakby lata doświadczeń, tak no, czy, czytam, ese, język serca polecam, tam Bill, Bill pięknie opisuje, no to, to jakby, jakby jak ta wspólnota się rozwijała już tam lata czterdzieste, jak, to, jak te, te burzliwe czasy, te pionierskie takie, już wzrast, zaczęli, zaczęliśmy wzrastać wtedy. I, i, i, I też takie doświadczenia były amerykańskie, że właśnie no, że ludzie gdzieś zaczę, zaczynali działać w innych, w innych jakby terenach, wykorzystując swoją trzeźwość i dzielą się tym. No i to wzbudzało potężne oburzenie, że, że to, a przecież dostali tą trzeźwość za darmo, a teraz jakby oddają to gdzieś za pieniądze jako konsultanci, na przykład, nie wiem, terapeuci. I, i pamiętam no moje doświadczenia takie sprzed dwudziestu paru lat, że, że jakby u nas w polskich grupach było podobnie, no. Że, że jak ktoś prowadził terapię, pamiętam, to no, jeszcze nie było za bardzo rozwiązania wtedy. Ludzie trzeźwieli jak mogli. By, były jakieś wyjazdy, pamiętam, do takiego, otóż trzyna, to był ośrodek i neurologii, tam się w grupach pracowało tak trochę to, tak warsztatowo. Ludzie myśl, no, myśleli, że oni program tam robią. Wiem, że dzisiaj to, to, to ma być inaczej, face to face, tak, ale to nie, też nie, nie chcę tu jakby wchodzić w jakieś oceny. Było jak było, A, ale wiem, że że straszne urazy alkoholicy łapali do takich ludzi i oni byli często, nie wiem, no przekanowani wręcz, mogę powiedzieć. No, widziałem tam takie rzeczy. <śmiech> Osobiste ambicje brały górę. I, i, halo, słychać mnie? Bo tu mi się przestawiło. Słychać, słychać. No, powiem wam, ja do dzisiaj mam też stosunek taki ambiwalentny, ale, ale, ale dzisiaj, dzisiaj program mi pomaga robić swój obrachunek. Tradycje, tradycje to też nie, nie jest moje, ale ja, ja, ja dużo sobie przyswoiłem, że znaczy właściwie wszystko sobie przyswoiłem, bo, bo, bo sam byłem jakby w niewiedzy, że jest jedna osoba tylko na świecie, która, która ma stosować te tradycje, z której mam wymagać, żeby stosować te tradycje, i tą osobą jestem ja. wiecie. no i, i dzisiaj mam to, to połączeniu to z krokami, że ja dzisiaj robię swój obrachunek, a nie innym, to jakby, no, mam zgodę, jeżeli komuś z tym wygodnie. Nie przekazuję, no tu, tu chodzi, to, bo to już, już, już do sedna, jakby, bo tu powiedziałem o tych, o tych różnych służbach. Też z literatury widzę, że tam dużo więcej tych służb było płatnych, znaczy nie służb, z takich y, prac płatnych we wspólnocie, bo tam Bill pisze o kucharzach, co hamburgery, smażyli, jakichś innych, może to chodziło o kluby. W Polsce też, też takie kluby powstawały, pamiętam, ale jakby umarły śmiercią naturalną. To no, one też jakby nie były częścią wspólnoty. Alkoholicy to prowadzili, ale. To jest napisane, że, że, że AA nie, nie prowadzi takich, nie zajmuje się takimi sprawami. I, i, no i mówię właśnie, że w, Pol w Polsce pewnie tak, dyrektor BSK, prawda, A owiec, on, on, on się przedstawia imieniem i nazwiskiem, reprezentuje wspólnotę. Można by powiedzieć, że tu jakieś zasady, te, te tradycje powinien łamać, że, że publicznie występuje, no ale taka jest rola właśnie tego dyrektora BSK i to jest też osobny rozdział służby Krajowej, osobne jakby w, w, w, osobny byt, tak, żeby reprezentować wspólnotę na forum prawnie i, i, i nie tylko. I on bierze pensję. Jest jeszcze, wiem, że pamiętam, miałem przyjaciółki z dawnych lat, sekretarki, w tym BSK. I to jest też opisane. I, i też mam, ja pamiętam, tu, tu mam dopisane, jak ze sponsorem pracowałem właśnie o, o, o tym, że, że mam, że to, co wspomniałem już, że, że alkoholik, jak wykonuje jakieś usługi, nie wiem, na rzecz sali, na salę na przykład remontuje, to, to ma być, nie wiem, no, to, to, to nie z pieniędzy, Ach, kurczę, trochę się plączę, bo to wcale nie są nasze też, A, ale to chodzi no, na przykład o, o te punkty, tak gdzie je dzierżawimy od miasta czy, czy coś i jeżeli tam są wykonywane roboty, to, to, to jeżeli zatrudniamy alkoholików, to oni mają być zatrudnieni tak jak, tak jak opłaceni, tak jak, tak jak każdy inny pracownik, no, godnie, godnie za, ich, za ich pracę, to też no, mam dopisek taki. I na koniec już powiem, że w tej tradycji co pokazało doświadczenie oczywiście, to jak mówię, że tradycje to są zbiorem doświadczeń, że tu chodzi o przekazywanie, o niesienie dwunastego kroku, tak? O niesienie posłania, czyli stosowanie dwunastego kroku, przekazywanie programu. I to jest też w kilku miejscach Wielkiej Księdze napisane. Nie będzie płatnej terapii. No i, i doświadczenie takie wskazuje, że właśnie że wtedy to albo nie działa, albo słabo działa. Też, też, też z historii jest tak, że, że alkoholicy mieli mnóstwo lęków, jak to, to, to, ta nasza wspólnota i te tradycje, i te doświadczenia były zbierane. Po prostu no, ta choroba ma podłoże lękowe. Ale to jest też dzisiaj kwestia odpowiedzialności. Bo jeżeli ktoś by to zrobił za pieniądze, no bo oczywiście, to jak ja mam, jak ja o tym wiem, to mam reagować, tak? Tak jak wszędzie na, na jakieś złe rzeczy, bo to jest złe, bo to, bo to, to, to, to jakby. A, a, ale wspólnocie to na pewno nie zaszkodzi. No, z wie, z wielkie, do, takie, wielkie prawdopodobieństwo, że, że zaszkodzi to, to temu, który te pieniądze będzie brał, tak? Tak słyszałem, czytałem też w naszych różnych magazynach, że albo może, może nawet nie, że, że w Ameryce takie też się formują grupy, że gdzieś tam za pieniądze chcą program przekazywać, no ale to, to mówię, ja, ja ten swój obrachunek robię, pewnie Amerykanie mają swoje olbrzymie doświadczenie, wiele grup i, i, i, i doświadczenie wspólnoty i nie wie jak zareagować, także jakby ja się też, nie powierzam to Bogu, nie zamartwiam się, są, są bardziej doświadczeni przyjaciele duchowo ode mnie. Nie ja mówię, ja mam tutaj jakby stosować to, stosować to do, do siebie, ale, ale tu w tej tradycji chodzi o tą honorową służbę, najwyższą służbę właściwie, bo też byłem niedawno na warsztatach i ktoś tam się wyraził, że to najwyższa, najważniejsza służba powiedział i tam ktoś w sali, najważniejsza służba to, to jest mandatariusz, a to chodziło o najwyższą służbę, wiecie, takie to, duchowo, duchowo najwyższą służbę. To jest, to jest niesienie posłania w ramach dwunastego kroku, czyli przekazanie programu, danie tych narzędzi. I, i to jest napisane, że, że nigdy nie będzie właśnie płatnej, płatnej terapii i przekazywania programu za pieniądze. I, i Bill pisze, że doświadczenie pokazało, że, że po prostu za pieniądze to nie działa. I, i, no i to i chyba tyle. No. Nie wiem, co tu jeszcze mógłbym dodać. Może jakieś pytanka będą, to tak jak potrafię, to... to, to to odpowiem, ale to, no to takie moje doświadczenie i taka, taka, taka moja wiedza i z książek, i, i, i z życia. No. Dziękuję.